Cześć! Postanowiłem, że będę wszystko mniej więcej relacjonować. Niech zostanie dla przyszłych pokoleń, jakby mieli znaleźć moje zwłoki w jakimś rowie. W poprzednim odcinku, tak wprowadzę Was w temat, w poprzednim odcinku opowiadałem o tym, jak to wybrałem się ze znajomymi w góry. No i, no i zmęczony byłem parę dni ostrego wysiłku, snu praktycznie brak zaskutkowało to tym, że jak w końcu usiadłem w pociągu, chciałem sobie dojechać normalnie do domu no to przysnęło mi się kawałek i pojechałem za daleko, kilkaset kilometrów Lublin taki napis przeczytałem jak wychodziłem z pociągu na dworcu no i pierwsze wrażenie z Lublina hmm, niezbyt przyjemne bo bo zobaczyłem przed sobą jakiś legion czarnych policjantów, w sensie w mundurach. I tworzyli oni taki żywy mur, byli w pełnych zbrojach, najwidoczniej jakiś mecz. Od razu się wtedy człowiekowi robi nieprzyjemnie, jak pomyśli, ile to wysiłku, ile to zachodu i pieniędzy musi zostać zmarnowane na to, żeby grupa takich nie zawsze miło wyglądających ludzi, głośnych raczej, i raczej dużych w barach, no żeby sobie jakiś mecz poglądali jak, jak kilkadziesiąt osób biega sobie po boisku i kopie jakąś okrągłą rzecz. Fanem piłki nożnej nigdy nie byłem, jak i w ogóle żadnych sportów, jeśli chodzi o ich oglądanie. Sam budynek dworca w Lublinie, brzydki. Brzydki, Taki, no może jeszcze by się jakoś bronił, gdyby nie ta fatalna nowa przybudówka, taka szklana, która zupełnie nie pasuje zero smaku. No ale nie wiem, czy by się opłacało nawet. Wysiłek wkładać w to, by to wszystko miało smak, bo okolica też taka sobie. Budynki, no takie zwykłe budynki, od klimat mało miasteczkowy no, może nie mało miasteczkowy takiego miasta kilkudziesięciotysięcznego na totalnej prowincji większość ludzi ubrana w dresy część wyglądająca tak mocno wczorajszo może dlatego, że jest sobota no i i i naprawdę pierwszą moją myślą było e, takie lekkie pożałowanie tego, że nie wziąłem ze sobą gazu pieprzowego. Mam nadzieję, że nie będzie potrzebny. Nie, to takie, takie tylko wrażenie, jak przyjechałem. Może nie jest to miasto aż takie złe, bo w końcu tutaj studiował, przez lata mieszkał Andrzej Famielec Tutaj wychował się Krzysztof Koras Grabowski. Pozdrowienia dla chłopaków, a zwłaszcza, zwłaszcza dla Andrzeja Famielca. No bo co, wychodzę z tego dworca, uciekłem sprzed wzroku, czujnego wzroku zapuszkowanych policjantów. No i pierwsza moja myśl, jakoś się trzeba odnaleźć w tym mieście. Trzeba jakoś spędzić tutaj parę godzin, zanim, zanim uda mi się wrócić. Akurat miałem na szczęście numer telefoniczny do Andrzeja. Dzwonię do niego. Hej Andrzeju, jest taka, taka sytuacja. Powiedz mi, co mam ze sobą zrobić. Podał mi listę miejsc. Że jak już jestem w Lublinie, no to żebym się przeszedł e, do centrum i, i, i pooglądał, zobaczył kilka e, takich budynków, kilka ciekawostek, żebym może jednak zmienił zdanie to moje pierwsze wrażenie o Lublinie. I teraz tak, jestem już na terenie tego centrum, w jakimś parku, gdzie są dwa czarne pomniki. Jeden to jakiś gości na koniu. Widzę go naprawdę z daleka i nie mam pojęcia co jest napisane tam pod tym pomnikiem, ale mam wrażenie, że to jakieś piłsudski albo coś takiego. I, e, a zaraz obok mnie wielki czarny obelisk. E, połączenie Litwy z Koroną. No tak, jesteśmy przy wschodniej granicy, niemalże. Lublin, miasto pełne, pełne e, wspominek, pełno o nim jest wspominek w polskiej historii. Zobaczymy, czy czymś mnie oczaruje. Idę dalej przed siebie. Muszę znaleźć coś do jedzenia. Weź ty się człowieku, zdecyduj. Co ty w życiu zrobić chcesz? Oprzyj się lepiej o ścianę. A idź, ze z łąki mlecz pobierz. Weź ty się człowieku, ok. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muchozolem spryskaj mnie, odrzuć wszystko to, co złe. Muchozolem spryskaj mnie, je, je, je, je. bardzo pilnie potrzebuję kawy ale nie mogę jak dotąd znaleźć miejsca gdzie po drodze mógłbym coś wziąć na wynos i dalej wędrować uliczkami starego miasta krętymi często ciasnymi bardzo klimatycznymi spokojnymi takimi jakby zatrzymały się 100 lat temu no a przynajmniej w okresie międzywojennym tak, chodzę tak z godzinkę po mieście, nie zobaczyłem nawet jeszcze połowy rzeczy, nawet kółeczka nie zrobiłem pełnego. A... No a już się muszę przeprosić troszkę z Lublinem. Teraz obecny jestem zaraz pod zamkiem. Fajny taras po środku, ale do muzeum nie wchodziłem. Stwierdziłem, że szkoda mi kasy, a poza tym widziałem tam przy wejściu takiego ochroniarza, który wszystkich zaczepiał i wszystkim coś mówił. Poza tym bym musiał zostawić rzeczy w szatni. Nie, to jest bardzo stresujące. Chociaż z tego, co widziałem, no to w soboty, czyli akurat teraz, wstęp do kaplicy jest za darmo. Trudno. Boję się zbytnio zaryzykować. No i głodny jestem. Muszę szybko znaleźć coś do jedzenia i, i tą kawę. Akurat teraz znajduję się na takim podwyższeniu. W ogóle um, ukształtowanie terenu, takie wzgórze, no czy tam parę, parę delikatnych wzgórz bardzo dobrze robi starówką miast. Wymusza wymuszało kiedyś pomysłowe zabudowanie tego wszystkiego, zagospodarowanie terenu. No i dzięki temu te miasta nabierały klimatu. Bielsko jest tak zbudowanym miastem i okazuje się, że Lublin, stare miasto w Lublinie, podobnie jest znacznie większe od Bielska. Jest tutaj Więcej takich ciekawych rzeczy do zobaczenia myślę. Całkiem, całkiem zadbane są te budynki. No, może przydałoby się w większości z nich lekkie odświeżenie części, solniejszy remont, ale i tak nie ma źle, nie wygląda to na zapuszczone slamsy na pewno. A zaraz pode mną na placu zamkowym zapewne. Zazwyczaj takie miejsca zaraz pod zamkiem nazywają się e, placami zamkowymi. E, no to jakiś festyn jest, festyn e, mięs, festiwal mięs. E, jest scena, są telebiny, na których jest wyświetlane gotowane mięso i jest parę stoisk e, różnych e, firm wędliniarskich. Jakoś szczególnie nie mam ochoty tam zaglądać. A minę to bokiem. Pójdę teraz, teraz pójdę tam. Troszkę deszczy, ale to nie przeszkadza. Bardziej przeszkadza burczący brzuch. Po co się martwisz, że kwas masz? Po co się martwisz, że przypał? Oprzyj się lepiej o ścianę i nie przeklinaj Michał. Leci? Czemu ty martwisz się tym? Policz se do dziesięciu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mucho Muchozolem spryskaj mnie Odrzuć wszystko to, co złe No i zatoczyłem kółeczko, pierwsze, za chwilę pewno będę robił drugą rundkę, z powrotem jestem na Placu Litewskim, o ile dobrze zapamiętałem nazwę. Jakaś orkiestra dęta, przebrana za kucharzy, przygotowuje się do wyjścia, może uda mi się ich złapać, ale nie mam ochoty ich gonić, w końcu dorwałem sobie swoją upragnioną kawę. Zjadłem też coś. Naprawdę bardzo dobrego gofra i fryteczki. Tanio tutaj jest. I właściwie na każdym rogu co trzeci, co czwarty szyld to lody. Lody włoskie i gofry zwłaszcza te gofry i lody włoskie troszkę mnie zdziwiły no bo w Krakowie za bardzo już tego nie ma w Bielsku też nie, w innych takich miastach przez które miałem okazję przejeżdżać też, też już jakoś przeszła moda na tego typu rzeczy jak już to jedynie gdzieś nad morzem albo gdzieś w jakichś bardzo mocno turystycznych miejscach, no poza Krakowem wciąż królują te lody włoskie, które przecież są fajne, smaczne. Tak, pamiętam, jak ostatnio miałem ochotę sobie zjeść coś takiego. Nigdzie mogłem znaleźć, ale to przy e, drugiej e, turze e, zwiedzania, chodzenia po tych malutkich, krętych uliczkach kupię sobie takiego loda i, i, i, i będę go jadł. Tak, e, zobaczyłem parę miejsc fajnych mm. i teraz jestem przed jednym z takich miejsc, które było, było na e, liście od e, Famielca. Czyli mm, budynek poczty i zaraz obok niej McDonald's. O co w tym chodzi? Powiedział mi, że jak będę przechodził obok tego, no to żebym zwrócił uwagę, jak te budynki wyglądają. No i co widać? Stary, stylowy, taki skromny, ale, ale ładny budynek poczty. Po jednej stronie, po drugiej stronie budynek w, dokładnie w tym samym stylu, po drugiej stronie ulicy, mm. Nie pamiętam, co to był dokładnie za styl architektoniczny, ale pełen ozdobników, jakieś rokoko, takie stylizowane na to, Grand Hotel. Gdzie się nie rozejrzeć, no to widać tutaj wszędzie w tym bliskim sąsiedztwie takie fajne budynki, takie ze smakiem zrobione, że widać, że to tak ładnie się komponują, one ze sobą pasują do siebie i w samym środku jest malutki budyneczek ściśle przylegający do ścian innych budynków, budynek McDonald's taki zwykły, taki bez gustu, niepasujący w tej okolicy chyba o to chodziło Andrzejowi miał rację Kawa skończona. A ja co? Jeszcze mam, no, myślę, że nawet parę godzin. Niestety zbyt szybko chodzę, zbyt szybko łażę. Brakuje mi towarzystwa, w którym, z którym mógłbym sobie porozmawiać, gdzieś się zatrzymać, wejść gdzieś na piwo, posiedzieć w jakimś lokalu nieco dłużej. To co złe? Andrzeja wieża trynitarska czy jakoś tak reklamowana jako najlepszy punkt widokowy w mieście i faktycznie wygląda na najwyższą wieżę w okolicy wejście piątkę mnie kosztowało no i w środku najpierw idzie się po wąskich drewnianych Schodkach do góry, do góry, do góry, aż się trafię na korytarzyk, gdzie jest parę obrazów. Jedne stare, widać, że stare, na drewnie malowane. Inne, jakieś płótna, czy takie dosyć kiczowate, już zupełnie nowe obrazki. Sakralne. Potem, no tak, wyłączyło mi się nagrywanie. Skończyłem chyba na, e, na tym, co jest w kolejnych salkach, takich salkach, korytarzach. Można tam zobaczyć rzeźby różne, też różne drewniane, kamienne, gipsowe dwa dzwony się zdarzyły. Wszystko się utrzymuje na solidnym, starym, drewnianym rusztowaniu. Wokół otaczają nas mm, stare cegły, grube mury. I okna, które w zasadzie nie przepuszczają zbyt wiele światła. Wszystko musi być doświetlone. W sposób sztuczny, a i tak panuje tutaj półmrok. Fajna ciekawostka. <śmiech> Taki stary, bardzo stary budynek. I e, co jakiś kawałek są też głośniki, z których się wydobywa coś. Przed chwilą słuchałem fragment jakiegoś e, kazania. E, nie wiem, co to było. Jakieś dzieło literackie, tak to brzmiało. E, a teraz sakralne pieśni. Nie wiem. Dobra, wychodzę wyżej. Przed chwilą jakiś dzieciak mnie wyprzedził. I zobaczymy jaki będzie widok z tarasu. No i co? No i na tarasie wieje. Można się tego było spodziewać. Wychodzi się w ogóle przez uchylone okienko. Na zewnątrz y, i, no, i przypomniało mi się, że mam lekki lęk wysokości. Ta, ale widok widok y, jest, myślę, wart wyjścia tutaj, bo jest na co popatrzeć. Cały Lublin widać, Ponoć. mniej więcej. Nie wiem, nie znam się na Lublinie. Stare miasto. Rozplanowanie uliczek, jak na dłoni, niemalże. Zamek. Dosyć dziwny. Inaczej sobie wyobrażałem zamek. Różnokolorowe budynki, różnokolorowe dachy. Pojedyncze kościoły. Różne style architektoniczne a kawałek za tym bloki z wielkiej płyty dookoła. Indywidualni.org No to jest, to jest słabe generalnie. Nie wiem, strata czasu, kurde, siedzisz przed tym kąpem, no z dupy, nie tak tego no, słuchasz. No, nie wiem, jak tam chcecie sobie życie zmarnować, to słuchajcie. No. Ach, ach, ale się zgubiłem zajebiście miałem iść w konkretne miejsce no i Poszedłem w przeciwnym kierunku, prawie, tak, w bok zupełnie, gdzie nie powinienem, żeby nie było, miałem mapę bardzo profesjonalną w postaci screenshota na telefonie, bez nazw ulic i najszybko się okazało, że mój telefon ma spore, spore problemy z wyświetleniem tego, co chwilę się wiesza, nie wiem, co mu dolega tak kolejne lublińskie spostrzeżenie, opuściłem centrum tak na sobie szedłem przez różne ulice mniejsze, większe przez osiedla i zauważyłem, że sygnalizacja świetlna tutaj działa w taki specyficzny sposób to znaczy trzeba sporo czekać na zmiany świateł, ale jak się zmienią, no to spokojnie tak długo się pali zielone dla pieszych, że nawet stara babcia z balkonikiem zdąży przejść przez kilkupasmową ulicę z wysepkami. Pojawił się teraz innego rodzaju problem, mianowicie przez to moje zgubienie się straciłem nieco czasu. Jestem bezdomny. No, mój błąd, głupi skrót, co ja teraz pocznę za bardzo, nie wiem. Chyba zacznę dzwonić po różnych ludziach, po domofonach i, i, no i prosić ich o, o pomoc. Może znajdzie się jakaś dobra dusza, która przynocuje mnie, albo chociaż wskaże, gdzie tutaj jest w okolicy Tani, jakiś hostel, albo coś w tym stylu. Dobra, no to idę szukać. Trzymajcie kciuki. Hello! Dzień dobry, Jest, ja jestem bezdomny i chciałem prosić pana o, o, o, nie wiem, jakąś pomoc albo radę, no tak się złożyło. No, dziękuję za otwarcie, to się na klatce. Dobra, aby człowiek wpuścił mnie. Zazwyczaj nie wpuszczają bezdomnych do klatki. Znajdźmy sobie tutaj jakiś kącik. Hmm. Wejdźmy może na samą górę. Tam myślę, szybciej uda się przytulić w jakimś miejscu, gdzie nikomu nie będę przeszkadzał tak i co teraz gdzie teraz a może zapukam też tutaj jak ten pan mi otworzył o. cześć no i się nie no i się nie udało Uważam, uważam. Waga już cię napada. O, będzie sikał. Nie, będzie sikał. Ale gryzie. Na zakończenie odcinka przedstaw się. Martin Lechowicz. No i to będzie temat następnego odcinka podcastu, czyli parę chwil spędzonych z Martinem Lechowiczem. Jakby nie było, to troszkę celebryta internetowy jest, więc każdy o nim wszystko wie, więc żeby nie było nudno, to będę musiał znów troszkę więcej pomontować, a jest co montować, naprawdę. W każdym razie yy, może być jakaś przerwa techniczna, przerwa na inny materiał, który nie wymaga weny weny do spędzenia paru godzin nad programem do montowania yy, dźwięku ale te nagrania się ukażą, mogę Was zapewnić o tym. Eee, tak w ogóle to starałem się nagrać ten odcinek bez dodatkowych komentarzy dokładanych teraz w tej postprodukcji, w związku z czym nie wspomniałem pewnie o połowie rzeczy, o której miałem wspomnieć, ale mniejsza z tym, może jakiś ogólny taki komentarzyk, parę dodatkowych spostrzeżeń dogram w tym odcinku z Martinem. I tak, pół godziny, myślę, że to jest takie optimum, nie ma co przedłużać. Tak, Wypadam jeszcze wspomnieć, że między nagraniami przygrywał miąższ, bardzo lubię ten zespół, jakoś tak bardzo kojarzy mi się on z Lublinem. Chciałem jeszcze teraz na koniec szybko odnieść się do komentarza, jaki zostawił pod ostatnim odcinkiem Przemko. Napisał on strasznie nie lubię, jak ktoś nagrywa podczas jedzenia. Zero szacunku dla słuchacza. Drogi Przemku, kochanie, nagrywanie podczas jedzenia to przywilej taki nieradiowy, podcastowy taki pokazujący, że człowiekiem jestem i jedzenie nie jest mi obce. Nie, o fajnie przecież jest słuchać takich odgłosów w podcastach. Z tego składa się ich magia. A jeśli chodzi o szacunek, to wyraża się on chociażby tym, że zawsze staram się montować jakoś swoje rzeczy. Dbać o to, by nie były zbyt nudne żeby nie było dłużyzn ani powtórzeń, żeby podkładzik był dla tych, którzy słuchawki lepsze mają, żeby głośność była odpowiednia i ucha nie męczyła, żeby jakość zrozumiała była. No i przestrzegam to. I zawsze jeszcze staram się kończyć swoje odcinki na 0,0 sekund. Zwróciłeś na to uwagę. Zwracasz uwagę na to, że jem i mlaskam w trakcie nagrywania, a czy zwracasz uwagę na to, jaki kunszt wkładam w montaż? Tak, yy, to jest właśnie szacunek. A że czasem przeklnę, czy mlasnę, to już zupełnie inna sprawa. Ale hej, no, dzięki wielkie za komentarz. Tak specjalnie dla ciebie, Przemku. Kocham cię!